Na początek chciałem Państwu przedstawić nową rzecznik prasową Polskiej Fundacji Narodowej, Panią Magdalenę Dobrzyńską, którą poproszę o poprowadzenie dzisiejszej konferencji. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy dzisiaj zgromadzeni w zespole prezes Filip Brzesiński, kapitan Jarosław Kaczorowski i nasz Dariusz Pękara i operat. Poproszę o zabranie głosu Szanowni Państwo, dzisiaj postanowiliśmy się z Państwem, czyli z mediami spotkać i opowiedzieć o projekcie, którego start planowany jest na koniec września. Startujemy z tym projektem w Szczecinie. Do tego czasu będziemy prezentować jachty i projekt, który wystartuje pod koniec września właśnie tutaj przy nabrzeżu w Gdyni. I Love Poland, tak będzie nazywać się nasz projekt. Jak Państwo widzą, branding, w branding jest, wpisana jest Polska, kształt Polski. Chcemy ten kształt pokazywać, promować. chcemy mówić o tym, że kochamy Polskę, że warto jest kochać Polskę, ale też chcemy pokazywać, że Polska to kraj nowoczesny, kraj, który posiada nowoczesne technologie, bo trzeba powiedzieć wprost, że ta łódka to jest, można powiedzieć, formuła 1 na morzu. Dwa dni temu, kiedy był w Warszawie Mika Hakkinen i rozmawiał z nim Mark Gallagher, Mark Gallagher powiedział wprost, że dzisiaj żeglarstwo to jest jak Formuła 1, że, to jest, że jeżeli chodzi o sprzęt, jeżeli chodzi o technologię, jest to porównywalne. Jest to porównywalne. Jest to także porównywalne marketingowo. Dlatego, że największe regaty na świecie oglądane są przez miliony widzów. To też są olbrzymie pieniądze, olbrzymie zainteresowanie. Warto tam być, warto się pokazywać, warto promować Polskę. Ale to, co będzie klu naszego projektu, to, co jest niezwykle ważne, a może i najważniejsze w tym projekcie, to jest przede wszystkim szkolenie. My jesteśmy nastawieni na to, ażeby przez najbliższe lata wyszkolić kadrę, profesjonalną kadrę polskich żeglarzy regatowych. Polskich żeglarzy morskich regatowych, którzy są w stanie ścigać się w największych regatach na świecie. To jest bardzo ważne, Szanowni Państwo, bo jeżeli porównujemy to do formuły pierwszej, to możemy mieć świetny bolid, rewelacyjny bolid, ale jeżeli stawimy do niego przeciętnego kierowcę, to rozbije się na pierwszym zakręcie. Więc to, co jest niezwykle ważne, to to, ażeby wyszkolić załogę. I to jest nasz podstawowy cel. Mamy nowoczesny jacht, będziemy mieć Program szkoleniowy trwający przez najbliższe lata, program szkoleniowy, który mamy szkolić, chcę to jeszcze raz bardzo mocno podkreślić. Najlepszych polskich żeglarzy regatowych, którzy będą w stanie konkurować z najlepszymi żeglarzami regatowymi na świecie. I taki jest podstawowy cel tego projektu. Przy okazji, w największych portach, do których będzie zawijać ten jacht, będziemy organizować różnego rodzaju pikniki, różnego rodzaju konferencje, ciekawe wydarzenia, których celem będzie promowanie Polski, pokazywanie tego, że Polska jest nowoczesna. Bo dzisiaj, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, że takim, można powiedzieć, signum, jeżeli chodzi o to, czy jakiś kraj jest nowoczesny, jest to, jaki ma sprzęt sportowy i jakich ma sportowców. Bo dzisiaj to jest naprawdę wysoka technologia, jeżeli chodzi o szkolenie, jeżeli chodzi o sprzęt. Jeżeli będziemy w stanie konkurować z najlepszymi, to będzie to też świadczyć o pozycji naszego kraju w świecie. Szanowni Państwo, o tym, co to jest za jacht, jaką mamy w tej chwili załogę, która będzie się na tym jachcie szkolić, jak ten program szkoleniowy będzie wyglądał, opowie Państwu kapitan y, Jarosław Kaczorowski, którego proszę o zabranie głosu. Ale mam przemawiać, czy Państwo będą pytania zadawać? Nie, proszę, proszę powiedzieć o jachcie i o... Dobrze, ten jach został zbudowany do regat oceanicznych, które nazywają się Volvo Ocean Race. Te regaty to są jedne z najtrudniejszych regat, jakie się odbywają na świecie. To jest jakby taki rajd Paryż-Dakar, na morzu, tylko o wiele trudniejsze od raju więc łódka jest zbudowana, jest, jest bardzo szybka, ale też jest zbudowana tak, żeby przetrwać najtrudniejsze warunki na morzu, bo te jachty się ściwiają wokół Hornu i po południowym Pacyfiku, gdzie jest czasami pogoda straszna. Jest to moim zdaniem jeden z najlepszych jachtów, jakie w ogóle w historii regat oceanicznych zostały zbudowane. Teraz, teraz już się buduje do tych regat mniejsze jachty i nie tak ekstremalne. No i bardzo się cieszę, że dano nam do ręki takie, takie piękne narzędzie. Musimy tę łódkę opanować, bo nie jest łatwa. A innym żeglarzem zajmuje to rok, dwa lata. Myślę, że też będziemy potrzebowali sporo czasu, żeby, żeby się na niej ścigać, bo bezpiecznie pływać już na niej umiemy, nie ale, ale do tego, żebyśmy mogli się ścigać, potrzebujemy spokoju, skupienia i, i dużo czasu, żeby, żeby trenować. A, bo no, załoga jest najważniejsza. Musimy mieć bardzo dobrą załogę, która będzie wiedziała, jak to zrobić, żebyśmy bardzo szybko byli. Teraz głos zabierze Pan Dariusz Pękan. Dariusz Pękan, jestem szefem operacji morskich łódki Ala Poland. Może coś o, o przyszłym programie, który szczegółowo podamy w Szczecinie, ale. Mamy zamiar w przeciągu następnych miesięcy y, trenować i y, y, y, zdobywać y, jak największe y, doświadczenie na tej wice. Dalej, jeżeli chodzi o załogę, już y, pierwsi załoganci y, zostali przetestowani na trasie y, z Francji do, do Polski. Y, następni y, są y, sprawdzani tutaj na wodach polskich. Y, y, w stosunie zimowym będziemy stacjonować na Półwyspie Hiberlińskim po to, żeby dosyć szybkim rejsem przepłynąć na, do Ameryki Północnej. To już będzie pierwsze takie spotkanie z Oceanem i, i dobry, dobry trening dla nas. Szczegóły podamy wcześniej generalnie to, co mamy w tej chwili, czyli tą tą, tą łódkę, no jesteśmy jednymi z, z nielicznych krajów na świecie, których, których, który, który ma tego typu jednostkę. Tych jednostek jest tylko pierwsza na świecie. Dziękuję. Szanowni Państwo, to jest naprawdę nowoczesna technologia. My Państwa zaprosimy na tą łódkę, opowiemy już bezpośrednio, także dla Państwa ta łódka będzie dostępna. Ja dodam tylko tyle, że ta łódka w tej chwili trenuje, trenuje na ćwiczebnych, treningowych żaglach. Żagle regatowe są już, że tak powiem, dla niej zamówione. Będą także, są już w tej chwili szyte specjalne żagle brandingowe, które, które w ciągu najbliższego miesiąca, półtora powinny trafić do Polski. I to są żagle bardziej związane z prezentacją jazdu, dlatego że tutaj już skipper musiał się bardziej odnieść do tego, ale ta łódka jest niezwykle lekka w związku z powyższym, każdy, każdy dodatkowy branding już w trakcie samych, samego wyścigu jest pewnego rodzaju obciążenie, bo każdy gram niemalże się liczy, związku z każdy napis, każda farba, która mogłaby się pojawić na tych żaglach jest pewnego rodzaju obciążeniem, w związku z powyższym ta łódka, tak jak Państwo na filmie widzieliście, ten film także otrzymacie od nas, ona trenuje na żaglach takich grafitowych. To wszystko to jest kompozyt, to są nowoczesne materiały. Natomiast do prezentacji będziemy wpływać tym jachtem do różnych portów, prezentować tą łódkę na różnych rodzaju kejach w, w, w różnych portach. W te miejsca przewidziane są no właśnie do wpływania takiego uroczystego żagle brandowane, które są szyte i które, które także Państwu przedstawimy w odpowiednim momencie. Tak jak powiedziałem, start projektu planowany jest na koniec rośnia, wówczas też Państwa zaprosimy i o kolejnych szczegółach związanych z tym projektem już szerzej opowiemy. Chcieliśmy się z Państwem dzisiaj spotkać też m.in. dlatego, że Dużo się już o tej łódce mówi, ta łódka już stoi. W związku z powyższym też pojawia się szereg pytań. Stąd też dziś, dzisiaj nasza konferencja prasowa. Ja zapraszam Państwa do zadawania pytań. Dziękuję bardzo, proszę Państwa, po 24. Słyszymy nową nazwę, nową formułę, jest nowe napisane, na co w takim razie jest nową nazwę blogu, do zaginięcia stu portów na stulecie niepodległości, że coś z tego pomysłu zostało, że to już jest zupełnie nowy projekt i jaki jest pomysł poza programem szkoleniowym, czy udział w jakichś regatach? To już jest całkowicie nowy projekt, Pani nawiązuje do pewnego projektu, który się nie odbył. Tamten projekt już jest zamknięty, wszystkie sprawy zostały zamknięte. To jest nowy projekt, projekt I Love Poland. Jego celem jest przede wszystkim wyszkolenie profesjonalnej załogi żeglarzy regatowych i start w największych y, światowych regatach, y, czyli rywalizowanie z y, najlepszymi na świecie. A w jakim W e, To już poproszę, tak? poszczegóły szczegóły operatora. Um, w przyszłym roku w y, y, planujemy brać udział w y, bardzo długim wyścigu Carregan 600. To jest wyścig, który się bywa na Morzu Karaibskim. Jest, będzie to nasza pierwsza konfrontacja z innymi aktami i krótki dosyć pobyt na Karaibach, dlatego, że dosyć bardzo chcielibyśmy się po tych regatach przemieścić do, do Stanów Zjednoczonych. Następnymi regatami to będzie bardzo szybkie przejście przez Atlantyk w regatowym nastroju. Z Nowym Jorku Nowy do Lizard Point do Wielkiej Brytanii. I oczywiście klasyki, tak jak Sydney Hobart 2019, jak Rotterdam 2019. No i olbrzymi rejs na Wielkich Jeziorach 2020. To będzie Marginach Rejs. Dzień dobry panowie, macie Maciej Konkredia Chciałbym się zapytać, czy będą Państwo jako załoga brać w jakiś sposób udział w 11 listopada w nie Sturecia Niepodległości, bo gdzieś oczywiście ten projekt we wcześniejszym założeniu miał być powiązany z tą rocznicą. Czy Państwo planują jakiś event na wodzie w związku z tym? Planujemy event w, na Maderze. Na Maderze płyniemy Southampton, okay. w z jeszcze nie wiemy i tam będziemy chcieli złożyć kwiaty pod powierzchni na szandarki W listopadzie. W listopadzie, 11 listopada. Kuba Kauga Wspomniane Volvo, w którym roku było realne i w jaki sposób będziecie rekrutować zawody? Regaty Volvo na tym jachcie nie są już realne, bo od... Już w tej chwili Łódki nie 70 stopowe, tylko 65 stopowe się w regatach Volvo, a projekt jest taki, że w następnych radach będą 60-stopowe jachty. Dlatego ten jak już nie wystartuje w regatach polwo, ale dlatego mówiłem, że jest taki piękny i ekstremalny, bo, bo już w tej chwili się mniejsze łódki buduje do, do tych regatów. Już takich, takich, już się nie będzie budowało. E, zostają nam regaty praktycznie długie wyścigi, e, nie wiem, offshore jak powiedzieć po polsku, morskie, długie wyścigi morskie, bo do krótkich wyścigów ta łódka też nie jest jakby zaprojektowana i przygotowana, więc im dłuższy wyścig dla nas, tym lepszy, ale to są takie regaty jak e, regaty bermudzkie albo Fastnet, albo, Fastnet, tak. albo Gotland Front. Nie w, w, na, na krótkich wyścigach ta łódka jest, nie, nie przygotowana jest po prostu do krótkich wyścigów, e, dlatego będziemy się starali wybierać długie wyścig. Tak jak, też, tak jak też powiedziałem, ta łódka ma też cel szkoleniowy. Ona ma przede wszystkim przygotować profesjonalnych polskich żeglarzy. To jest łódka najbardziej ekstremalna z tych, jakie, jakie zostały w ogóle zbudowane. Ta łódka, jeżeli ma pełne żagle, jest dobry wiatr, ona praktycznie leci nad wodą. Autentycznie unosi się nad wodą. Jest tak lekka i tak szybka, że potrafi prawie, że latać nad, nad falami, ale też w związku z powyższym, ponieważ ona jest tak ekstremalna i tak niezwykle wymagająca, jest to też najlepsza łódka szkoleniowa, jaką możemy w Polsce mieć. Więc jest to najlepszy obiekt szkoleniowy do szkolenia załóg łodzi, które będą ścigać się w regatach, także w tych regatach krótszych, natomiast już na innych łodziach. Jeszcze jak mógłbym dodać, że jest tak, że im większa łódka, tym szybciej płynie i tym większe są naprężenia i tym trudniej załodze ją opanować, więc jeżeli opanujemy łódkę 70-stopową, a Volvo będzie, będą łódki 60-stopowe, to o wiele łatwiej nam będzie się przesiąść na mniejszą łódkę, wystartować Volvo i je wykrać, bo to mi się marzy niż gdybyśmy mieli mniejszą łódkę i trenowali na mniejszej. Więc, więc jeż, jako narzędzie do, do stworzenia grupy żeglarzy, którzy będą przygotowani na wygranie dużych regatów ziemskich, uważam, że to jest najlepsze narzędzie. Jeszcze tutaj do Pana Redaktora odnośnie załogi. E, żeby popłynąć w obołszy to, to musimy mieć y, 12-14 profesjonalnych. <trym> to jest team, który jest tylko właśnie na łódce. E, plus 20 osób, które są na, yy, na lądzie. Nie ma tylu osób. Nie ma 12 osób, które można byłoby w tej chwili włożyć w Polsce na 65 piątek opłynu od Dlatego ten program zakłada, że po paru latach będziemy mieli 14 yy, chłopaków, czy dziewczyn, którzy wejdą na, na, na pokład i rozproszą od Lopszy Nie wiem, czy to będzie za 4, czy za 8 lat. W jaki sposób? Jakie kryteria, tak? Załóg. Mhm. Tak, jeżeli mogę, tak. Mhm. E, tutaj Fundacja oddała jakby ten projekt w ręce Pana Jarosława Kaczowskiego. To, to on będzie dobierał za każdym razem załogę, on będzie decydował, bo tak jak Państwo wiecie, na morzu jak na wojsku, tak, jest generał, czy tam oficer i on decyduje. On wie z kim chce pracować, z kim chce współpracować e, i to on będzie decydował o ostatecznych składach załóg, a jak będzie rekrutował, to zapytamy. Znaczy ta grupa nigdy nie będzie zamknięta. Będzie, będzie część załogi, która będzie na stałe e, związana z łódką która będzie znała wszystkie jej mechanizmy i będzie potrafiła bezpiecznie obsługiwać. Będziemy zapraszać kolejnych żeglarzy na treningi, na to, żeby zapoznali się z pewnymi funkcjami na jachcie, które, które będą obsługiwać. Marzy mi się, że oprócz tej grupy, e, tych powiedzmy 12-14 osób takiej stałej załogi, żeby jeszcze była grupa 20 dobrych żeglarzy, którzy będą z nami żeglować, ci, którzy się nauczą będą pewnie jakieś tam swoje roboty wykonywali, natomiast jak będziemy potrzebować więcej osób do, do jakichś krótszych regat, bo, bo w krótszych regatach waga jest najważniejsza na nauce regatowej, więc w, krótkich, w długich regatach starpujemy mniej osób, w krótkich regatach więcej osób, ale chciałbym, żeby ta to była otwarta dla wszystkich. Kryterium głównym jest doświadczenie. Na, na, najlepsi żeglarze wywodzą się z małych budek olimpijskich, i oni jakby rozumieją kąty do wiatru i takie niuanse, których nie będę tłumaczył, e, natomiast my byśmy chcieli im pokazać może pokazać e, jak, jak trudne jest przyzwyczajenie się do dużych napięć, że tam praktycznie żadnej widy nie można tak gołą ręką złapać i po prostu sobie ją wybrać, wszystko musi iść przez kabestany, każdy musi wiedzieć, czy, czy na kabestanie mają być dwie zwikniki, czy cztery, bo to od tego zależy całość ich skóry na rękach, no jest dużo rzeczy, których muszą się nauczyć, ale to, co chciałem powiedzieć, to, że łódka będzie otwarta dla wszystkich, że mamy żeglarzy i z Krakowa, i z Katowic, i z Warszawy, i z tego miasta, i szukamy kogoś w Szczecinie, i z Podlasia też szukamy, także, także łódka będzie otwarta dla wszystkich. Anna Kucy, Anna Kucy, stawę, stawę, stawę, stawę. Um, powiedział Pan na początku, że rok, dwa lata, żeby opanować tą łódź do tego, żeby się ścigać, a już zapowiadacie panowie pierwszy starty w lutym. Czy to nie za szybko, czy no nie będzie jakiegoś tutaj blamarzu? No i pytanie, które pojawiało się wcześniej. Hmm, dlaczego łódka używana, nie można było w polskiej stoczni zbudować takiej, jaka by właśnie była przeznaczona do tych regat, także daleko? No, proszę, proszę, proszę. Proszę Państwa, żeby zbudować taką łódkę, potrzeba minimum 4 lata, nie taki zespół, jak my jesteśmy tam parę osób, tylko trzeba kilkadziesiąt osób wokół projektu zebrać fachowców z różnych dziedzin i od laminowania, i od y, elektroniki, i od meteorologii, i ja bym bardzo chciał, żeby, żeby na tej łódce coś było w Polsce wyprodukowane, ale taką grupę trzeba stworzyć, i trzeba, trzeba wizję mamy, jakby my w załodze, I jeżeli ktoś nam powie, że chcemy tę wizję realizować, to, to proszę bardzo, trzeba, trzeba znaleźć stocznię, trzeba znaleźć duży hangar, trzeba zgromadzić Trzeba sprowadzić e, kilkadziesiąt milionów złotych i stworzyć grupę, która się zajmie na początku badaniami modelowymi i stworzy koncepcję, a potem zajmie się produkcją. Tylko że w Polsce nie produkuje się na razie łódek z płótna wygnowego i z przekładki. Znaczy, no jest jedna stocznia, ale to jest malutka stocznia, a, więc... Trzeba by to zacząć od początku, ale ja bym był bardziej niż szczęśliwy, gdyby, gdyby taką grupę udało się stworzyć. Mamy, mamy tutaj w załodze Freda Brodzińskiego, który przy paru projektach Puchora Ameryki e, pracował i budował takie łódki. Możemy więcej takich ludzi ściągnąć, Polaków, którzy gdzieś po świecie, po różnych stoczniach pracują, wiedzą jak to zrobić, tylko trzeba Trzeba wizji, trzeba pieniędzy i trzeba się na to zabrać, nie? jestem bardzo za tym. Natomiast jak już taką łódkę zbudujemy, co, co mam nadzieję, że się wydarzy, to załoga tej łódki będzie umiała obsłużyć tę łódkę, którą zbudujemy. Jeśli mogę. Tego typu łódki kosztują około 7 milionów euro nowe. Ja mogę zdradzić, że ta łódka kosztowała mniej niż milion euro. A jest to łódka, stąd, stąd nie jest to łódka nowa, natomiast jest to łódka w pełni, w pełni sprawna, w pełni przygotowana do, do startów. Jeżeli chodzi o to, tak jak wspomniał skipper, w Polsce nie ma na dzień dzisiejszy technologii, które pozwalałyby zbudować tego typu łódkę, to rzeczywiście wymaga lat. Dlatego, że ta łódka jest, szanowni Państwo, znowu wrócę do tego porównania, które było na początku. Ta łódka jest jak bolit formuły pierwszej. Takich łódek jest bardzo niewiele na świecie i to są niezwykle zaawansowane, kosmiczne wręcz technologie. I oczywiście ja także bym bardzo chciał, żeby przez najbliższe lata w Polsce powstał projekt budowy tego typu, tego typu narzędzi, bo to jest rewelacyjne narzędzie, mówię o, o technologii wręcz kosmicznej. Ale żeby, z takim, żeby fundacja mogła z takim projektem wystartować, potrzeba olbrzymich pieniędzy. My takie łódki nie zbudujemy, a nie jesteśmy w stanie w krótkim czasie takie łódki w Polsce pozyskać proszę, jak pan powiedział, mniej niż milion euro, ile konkretnie, ile poszło na to pieniędzy z budżetu państwa? To jest pierwsze pytanie, a drugie pytanie jest takie, że tutaj panowie mówią, że jacht jest otwarty, że szukają państwo załogantów, no to może Mateusz Puśnierewicz, czy już dla niego projekt jest zamknięty? Szanowni, Szanowni państwo, to jakby koszt tej łódki nie jest tajemnicą, to jest około 900 tysięcy euro, konkretnie tej, tej, tej Łodzi. Ja już nie pamiętam dokładnie kwotę, to jest ok, do, ok, około no, prawie żółno 900 tysięcy euro. Co, tam o tym, kolejne, czy, co do tego, tą przekonzenie? A kolejne pieniądze na przygotowanie. Po jest za... Pan prezes odpowie na to pytanie za chwilę. Szanowni Państwo, co do, co do nazwiska, które pani wymieniła, jak się okazało, no, wystąpiły problemy przy innym z projektów pan Kusznierewicz jak się okazało, wykazał się, no, pewnego rodzaju nieuczciwością i z tego typu ludźmi jakby nie chcielibyśmy, w każdym razie ja nie chciałbym współpracować, wiedząc, jakby mając wiedzę, jak wyglądała sytuacja przepływu pieniędzy w przy projekcie, którego już nie ma, który został jakby zamknięty właśnie z winy Pana Guźnierewicza. Także to jest zupełnie inny projekt, to są zupełnie inne realia, zupełnie inne cele tego projektu. Natomiast co do kosztów, tutaj budżet jest otwarty, budżet jest otwarty dlatego, że mówimy o, o latach, to jest projekt przewidziany na lata, to, będą nie tylu, to będzie nie tylko szkolenie załogi, to będą też różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, promocyjne, które będą odbywać się w miejscach, do których łódka będzie zawijać. My te, że tak powiem, wydarzenia też będziemy dostosowywać do jakby okoliczności, czy do, czy do być może jakichś wydarzeń, sytuacji, które będą miały miejsce. W związku z powyższym chcemy mieć pewnego rodzaju też elastyczność działania. Dzisiaj trudno jest jednoznacznie zakreślić całościowy budżet. Projektu ILOS Ponad Poland. Ten budżet jest otwarty i, tak jak powiedziałem, projekt jest przewidziany na wiele, wiele lat. Ale ile? ile to, że to, że rozumiem, że zakup budki to 900 tysięcy, ale ona musiała być doprowadzona do takiego stanu, jaki jest teraz. Czyli, czy to była jeszcze raz ta sama kwota, czy jakaś inna, czy tak szacunkowo. że W tej chwili każdy, znaczy, budżet jest takie mamy oczywiście pewną poduszkę finansową, którą sobie gdzieś tam by, powiedzmy yy, yy, założyliśmy, natomiast ona jest yy, yy, bardzo duża jakby te, też po to, że jeżeli wystąpi okoliczność, która na przykład uzasadnia organizację na przykład jakiejś dużej imprezy, to my te pieniądze będziemy mieli, natomiast nie chcę mówić o, o budżecie, tylko że ten budżet nie jest zamknięty, tak jak powiedziałem budżet jest tego projektu jest yy, E, otwarty, dlatego też, że ten budżet, e, że ten projekt, przepraszam, będzie trwał przez e, wiele lat i zakładał e, szereg działań o charakterze e, pr w, e, organizacji różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych. Oprócz tych wydarzeń, e, które są, że są, oprócz całego procesu treningowego, który będzie prowadził e, Skipem. E, także myślę, że. tego pytania, jeżeli ma Pani takie bardzo szczegółowe pytania prosiłbym o przesłanie jakby pytań drogą mailową, no postaramy się w, w, w niedalekim terminie odpowiedzieć na... To, to to tak. ile czy no, ciężko, tak? ciężko mi w tej chwili być, dlatego, że to są pojedyncze koszta, to jest cały szereg faktur na dzień dzisiejszy, trudno mi jest oszacować, oszacować osz, trudno mi w tej chwili powiedzieć. Także proszę o pytania, proszę o pytania. Ja Andrzej, Andrzej, Andrzej, mnie, tak? Andrzej Minkiewicz, magazyn. Dzień dobry. Jak będzie wyglądała współpraca projektu z Polskim Związkiem Żeglarskim? Szczególnie w kontekście tego, że Mateusz Kuczyniewicz jest wiceprezesem do spraw sportu w 3 my przede wszystkim tutaj prezentujemy nasz projekt czyli Polskiej Fundacji Narodowej w Polskim Tączek zobaczymy co z rozmów stąd pan, no to jest oczywiste w kontekście wcześniejszych wypowiedzi, że żeglarze będą się rekrutowali na lepsi z klas olimpijskich prawda? którzy są no, można się domyślić, w kadrze w, w klasach reprezentowanych na Mistrzostwach Europy Świata czy w kadrach olimpijskich tak było do tej pory i tak mm -hmm. w przyszłości. Mm -hmm. mamy jeszcze Prezesa Pomorskiego Związku Żeglarskiego, który największego poza Polskim Związku Żeglarskim, Związku w Polsce, i chcę zadać pytanie, Bogusław Wiktowski. Jeśli można uzupełnić tą wypowiedź, to korzystając z tego, że on w Prezesa Pomorskiego Zmoców. Przepraszam na środek, tak. Korzystając z tego, że oprócz e, funkcji prezesa Polskiego Związku Żeglarskiego pełni również e, funkcję wiceprezesa Polskiego Związku Żeglarskiego Spraw Morskich, to chcę powiedzieć, że serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiaj konferencję zarówno mojej osoby, jak i e, pana prezesa Tomasza Kamery. Niestety dzisiaj nie mógł być, bo wcześniej miał umówione spotkanie. Bardzo ważne, jeżeli chodzi o popularyzację żeglarstwa i edukację morskiej w Toruniu. bo jest tam finał wielkiej akcji promocyjnej wśród młodzieży, ale również z nim rozmawiałem i jako Polski Związek Żeglarski, czy pan Tomasz i ja, jako cały pion morski, a potem, a ta łódka i te, te regaty podlegają pod mnie. pion morski, a nie sportowy. Jesteśmy gotowi do współpracy, to bardziej, że tutaj Jarek jest wychowankiem Arki Gdynia, jest miejscowym człowiekiem, razem dzisiejszym współpracowali przy y, projekcie Ostar Fortydek, y, bardzo udanych regatach i być może przez skromność tutaj, Jarek tego nie powiedział, ale oprócz tego, że jest świetnym żeglarzem, to również jest człowiekiem wszechstronnie wykształconym, jeżeli chodzi o wszelkie prace serwisowe, szkodnicze na jachcie, także jego tutaj pozycja gwarantuje to, że te zamierzenia, o których była mowa, na pewno się powiedzą. Także serdecznie gratuluję pomysłu. Ja chciałem serdecznie pogratulować i podziękować. I jesteśmy jak najbardziej gotowi do współpracy z, z wszelkimi osobami, instytucjami, które chcą, pragną rozwoju polskiego żeglarstwa regatowego. Jesteśmy gotów do współpracy z ludźmi, ale z ludźmi, którzy są uczciwi i uczciwie podchodzą do tego typu projektów. To jeszcze a propos że to jest nowy projekt zupełnie. Ja tak rozumiem, jest nowy branding, jest nowa nazwa, ale jednostka de facto to jest ta sama jednostka, o której było kilka miesięcy temu, która była Francji, czy to jest jedna jednostka? Tak, to też jest ta I jak wyglądają kwestie dzień z Fundacji Nawigary? Czy to jest już też zamknięta sprawa? Czy jeszcze. Ta, to... ta, sprawa, ta sprawa została całkowicie zamknięta, także jeżeli chodzi o e, kwestie e, urządowych, także tutaj wszystko jest zamknięte, Ten, tamten projekt nie zaszczytł tak. jest zakończony, jest zakończony pod każdym względem, jeżeli chodzi e, o.. dlatego że operatorem tam była Fundacja Navigare, podkreślmy. A nie pan Mateusz Kucznierewicz, to trzeba jakby bardzo jasno też podkreślić, tak? Dzień dobry. z Powinstawa Mam takie pytanie. Jak będzie wyglądało finansowanie tego projektu? Czy Państwo myślicie też o tym, żeby rozpocząć może troszkę później, ale jakieś zarabianie, żeby też ten projekt przynosił dochody, żeby to było traktowane nie tylko właśnie w sensie, że mamy pieniądze z budżetu czy z projekt z tego Państwa, ale też sami zarabiamy i wtedy myślimy, jak właśnie to tanie, jak to lepiej zrobić, czy to ma sens i prowadzimy ten projekt właśnie w sposób rozsądny. Powiem, ja od razu odniosę się, odniosę się do Pana pytania, ale jakby szerzej. Otóż fundacja nie prowadzi działalności komercyjnej. To jest fundacja, która ma na celu finansowanie dobrych projektów, natomiast jeżeli pojawi się możliwość taka, że z, w ramach projektów, które realizujemy pojawią się jakieś dodatkowe pieniądze, które, które będzie można spożytkować, to na pewno bardzo dobrze spożytkujemy je na cele związane z, ze statutowymi celami fundacji, czy, czy projekt, jeżeli będzie to dotyczyć projektów żeglarskich, to na pewno te pieniądze znajdą swoje zastosowanie przy promocji na przykład polskiego żeglarstwa Na, że, y, że tak trzeba. Pytał o to nieboskozory, ponieważ są pieniądze z połyskargu państwa, a to, co do tej pory fundacji przede wszystkim zarzucano w przestrzeni publicznej, y, to taki powiedziałbym y, dość y, beztroski sposób wydawania pieniędzy. Czyli ja dobrze rozumiem, państwo nie wiecie, ile wydacie przy roku i państwa to nie specjalnie interesuje. Doskonale, doskonale wiem, natomiast problem polega, problem polega na tym, że i y, to też Pan jako dziennikarz powinien wiedzieć że miesiąc, dwa miesiące bądź trzy miesiące to jest okres bardzo odległy, a rok to już czasem naprawdę jest, to są czasem w przestrzeni, że tak powiem, różnych rzeczy, które się dzieją w, wokół nas, czasem no, lata świetlne, a my chcemy jakby dostosowywać nasz przekaz, nasze działania czy organizacje różnego rodzaju eventów także do tego, co się dzieje, co się dzieje na świecie. Jeżeli pojawi, po, pojawią się jakieś ciekawe pomysły, jeżeli, jeżeli będzie miał jakieś ciekawe wy, wydarzenie, którego się na przykład dzisiaj nie spodziewamy w, w jednym z państw, do którego będziemy zawijali, to będziemy się starali jakby nasz projekt dostosowywać. Tak jak powiedziałem, my mamy założoną pewną poduszkę finansową, pewien określony bardzo szeroko budżet, ja nie, nie chciałbym mówić dlatego, o tym, jaki to jest dokładnie budżet, dlatego żeby, żeby nie było to mylone jakby z, z konkretną kwotą, którą wydamy, tak? To jest jakby budżet założony szerzej i z tego budżetu będziemy korzystać i będziemy też na bieżąco reagować na pewne rzeczy, które będą działy się na trasie tak, ażeby, można było jak najefektywniej dostosowywać nasze działania do tego, co dzieje się na morzu, co dzieje się jeżeli chodzi o, o żeglarstwo, jeżeli do tego co dzieje się powiedzmy w państwach to portów, w których, w których tych państw będziemy zawijać. Każda firma zakłada budżety promocyjne i one są takie. Ja, Moje pytanie jest tak serpujące. Państwo powiedzieli, że mniej więcej za dwa, trzy lata będzie gotowa ekipa, która mogłaby wystartować w poważnych latach z nadziejami na sukces. Moje pytanie jest następujące. Za 2-3 lata ten jacht już będzie technologicznie starszy Więc, zależnie od oczekiwań czy wymogów danej, danych regat, będzie potrzeba na przykład wystartowania na innym jachcie, załogi wyszkolonej na tym jachcie. Jak Polska Fundacja Narodowa będzie chciała to rozwiązać? Czy będzie finansowała dzierżawę danej jednostki pod konkretne regaty, szkolenie na tej jednostce, czy też na przykład będzie chciała kupić. Kolejny jacht pod konkretne reakcje. Panie redaktorze, ja nie zadam panu pytania, jakie jak, jak, jak, jak jest, jak pomysł inwestycyjny będzie miał TVN za 3 lata, bo to jest e, z, zbyt duży okres na to, żeby na takie pytania e, odpowiadać. E, te, ta, te, ta jednostka, ten jacht został przygotowany do tego, żeby w ogóle zacząć. E, bardzo jasno i wyraźnie podkreślić. Dlatego jesteśmy gotowi w ten projekt zainwestować, bo uważamy, że on jest w stanie przynieść realne korzyści z jednej strony dla polskiego żeglarstwa, z drugiej strony dla no, pokazywania się też na świecie z naszym brandem, z naszą marką, z dobrą marką Polski. To jest nasz podstawowy cel, natomiast to, co będzie za 3-4 lata, dzisiaj trudno jest o tym mówić. Jak sam Pan powiedział, nie wiemy jaka technologia będzie za 4 lata, jakie będą wymogi regatowe, dlatego że to jest w tej chwili bardzo dynamiczne, bardzo szybko się zmienia. Natomiast wiemy jedno, że dzięki tej Łodzi, dzięki temu projektowi jesteśmy w stanie rozpocząć projekt, jakiego nigdy w Polsce do tej pory nie było. Jak ułoskiarków Jakub magazyn Prestiż, magazyn ślizmu. Mam pytanie, bo tak słucham tego, co Pan mówi, yy, i też nawiązajmy do pytania trochę yy, kolegi Janka. Yy, Zastanawiam się, na ile perspektywiczny jest to projekt. Mówi Pan, że jest to spisany na, na, na wiele lat i że będzie polegał na szkoleniu polskich żeglarzy. Załóżmy, że za kilka lat szkolimy te 20 osób dajmy na to. I co dalej? Co się z tymi osobami będzie działo? Czy oni będą pływać tak, jak teraz najlepsi pływają w zagranicznych syndykatach? gdzieś po, po, po morzach i oceanach yy, i na zagranicznych łódkach, czy będą budowane jakieś polskie projekty żeglarskie, typowo regatowe? I drugie pytanie, zastanawiam się, czy da radę pogodzić ten aspekt promocyjny czysto PR-owy z tym czynnikiem czysto sportowym? To ja zacznę od końca. Czy da się pogodzić yy, yy, yy, wyścigi Formuły 1 z aspektem PR-owym? No jak najbardziej, tam są miliardy wręcz które przepływają przez miliard, jeżeli chodzi o budżety reklamowe. To są gigantyczne pieniądze, ale też, no, można powiedzieć, olbrzymi tak? zło. Znaczy, no, mieliśmy dwa dni temu Mika Hakinena, mistrza Formuły 1 z roku 1998-1999. Szanowni Państwo, to jest, Formuła 1 to jest niezwykle niezwykle rewelacyjny projekt, jeżeli chodzi o promowanie, o promocję, stąd też olbrzymie budżety okay. są na, na, na ten projekt wydawane. Żeglanctwo regatowe na świecie cieszy się także olbrzymią popularnością. Znowu ja do tej formuły nawiążę. Dopóki nie mieliśmy Roberta Kubicy w, w bolicie Formuły 1, to zainteresowanie Formułą 1 w Polsce też było takie, powiedzmy, powiedziałbym średnie, natomiast na, na świecie, tam gdzie się odbywają Olbrzymie. Ja też mam taką nadzieję, że i w Polsce zainteresowanie żeglarstwem bardzo mocno wzrośnie, jeżeli będziemy mieli świetną, świetną ekipę, która będzie w stanie, w stanie na świecie wygrywać. I gwarantuję Państwu, że w tych, w tych krajach, w tych państwach, a to są naprawdę duże państwa, wiem, że Australia, Stany Zjednoczone, Francja, bo mówimy o tych państwach rozwiniętych, które starsze na tego typu projekty, i na wystawienie takiej łódki i takiej załogi w rozwinięte, z, z którymi chcieliśmy pewnie my jako Polacy blisko Rzeczucia. współpracować. W tych państwach żeglarstwo regatowe cieszy się olbrzymią popularnością. Natomiast, tak jak powiedziałem, trudno jest dzisiaj powiedzieć, co będzie za 3-4 lata. No, my chcielibyśmy mieć świetnych żeglarzy regatowych, którzy będą swoimi nazwiskami rozsłaniać Polskę na świecie. Tak jak to w formule pierwszej robił Robert Kubica. Panie ja nie odpowiedział Pan na moje pytanie. To ja, to, ja tak na najpierw. Kurs, Od dziedziny Mamy 5, 6, 10 innych wiadomości, tak? To nie jest film. W momencie, kiedy za 2-3 lata będzie zespół, i taki zespół ludzi do danej firmy zaaplikuje, do danej polskiej firmy zaaplikuje o dany projekt, i ktoś stwierdzi, tak, to są chłopaki, którzy już mogą w tym momencie popatrzeć. No w tej chwili nie mamy tych ludzi. Nie mamy. To jestem skłonny. Badam, jakby słowa, danego prezesa, jestem skłonny przeznaczyć 20 milionów euro na, na dany projekt, tak? W tej chwili nie mamy nawet czelności już do danych, do, do prezesów i pytać o pieniądze, bo nie mamy, bo byśmy takich jednostki nie prowadzili. Mam nadzieję, że za 3-4 lata będą już żeglarze, którzy będą w stanie, nawet bez Polskiej Fundacji Narodowej, z polskimi spółkami stworzyć team, zbudować najpierw, yy, pomyśleć o których legatech, będziemy już mówiłem, zbudować łódkę do, tej, do, do tych legat, potem budować przez następne 8 miesięcy tego typu boli i wtedy wystartować. Takie projekty są czteroletnie, tak? Czyli za cztery lata możemy, 3 4 lata, 3-4 lata możemy mieć ludzi, a potem ci ludzie razem z, z takim onshore crew budują coś w rodzaju syndykatu i wtedy aplikujemy o, o pieniądze. Niekoniecznie w Polskiej Fundacji Narodowej. Szanowni Państwo, ja też, jeżeli mogę jeszcze dodać jedno, jedno zdanie. Otóż yy, widzimy, jak niezwykle ważnym elementem, jeżeli chodzi o promocję Polski, jest inwestowanie yy, w sport. Yy, yy, Polska Fundacja Narodowa yy, inwestuje w yy, polskich, między innymi, w programie Team 100, i proszę zobaczyć, jakie ci młodzi ludzie odnoszą w tej chwili sukcesy. Ja nie mówię, że to jest wyłącznie nasza zasługa, bo nie, my jedynie dokładamy pewien drobny kamyczek do tych, do tych sukcesów, ale widzimy w tym olbrzymi potencjał i dlatego chcemy w tego typu projekty inwestować. Państwo już tutaj nieraz kategorycznie odcięli się od tamtego projektu, ale wszyscy wiemy, jak ten projekt miał wyglądać w zamyśle. Jest jacht, który jest zresztą, można powiedzieć, spuścizną puścizną, bo tamtym nie wypale, można tak powiedzieć. Ten projekt także jest na okazję stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Tutaj widać niepodległa Polska w stulecie niepodległości. Co więc ten jacht zrobi, jaką pracę wykona, poza tym, że będzie złożenie kwiatów pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego w Southampton, bo proszę wybaczyć, ale to mi to trochę skromnie. Pani redaktor, my startujemy w stulecie odzyskania niepodległości z pięknym projektem rozwoju polskiego, polskiego żeglarstwa. Inwestujemy w rocznicę stulecia odzyskania niepodległości w projekt, który przez najbliższe lata będzie promował Polskę na świecie. Ja mam nadzieję, że będzie Pani za nas trzymać kciuki. szkoleni żeglarze będą jakoś zobligowani do tego, że jak zostaną przeszkoleni, to później na przykład muszą wziąć udział w jakichś regatach, czy jakby będą musieli odpływać to szkolenie, tak jak lekarze na przykład muszą pozostać w Polsce, nie wyjeżdżać za granicę, jeżeli ukończyli medycynę w Polsce. Ja jeszcze wrócę jednak do tego budżetu, bo Państwo mówią, że no właśnie, z Panem Mateuszem to wszystko się rozwiązało ze względu na finanse. Takie imprezy żeglarskie i takie światowe imprezy, w których jak mógłby brać udział, są planowane na długo, długo do przodu, minimum rok, a Pan nie chce podać jakby tego choćby rocznego budżetu, bo pan mówi, że będzie on dostosowywany do tego, gdzie jak zabinie. No nie wyobrażam sobie, że mamy Państwo, planowane my, no, mówią, na Madery, tam jest impreza, o mamy, plan, mamy planowane y, pewne wydarzenia, które już dzisiaj y, są w trakcie przygotowań, natomiast ten program y, z całą pewnością będzie poszerzany, stąd dzisiaj trudno jest mówić y, o całościowym y, budżecie. Tak jak też powiedziałem, chcemy reagować na bieżąco na pewne wydarzenia, które będą miały miejsce i dostosowywać nasze akcje, nasze akcje PR-owe jakby do tego, co się będzie działo. Stąd też, tak jak powiedziałem, mamy przygotowany szeroki budżet, jeżeli chodzi o pewną poduszkę powietrzną, natomiast w ramach tego budżetu będziemy się poruszać i dostosowywać, mówię, nasze, nasze działania do okoliczności, które będą jakby miały też miejsce. Stąd trudno jest mówić o bardzo szczegółowym, precyzyjnym budżecie. Dlatego, że chcemy też mieć, chcemy mieć pewną, pewną ale tak, mamy tak, ja, ja oczywiście powiedziałem, że mamy założoną, mamy założony budżet, nie chcę w tej chwili o tym budżecie mówić, żeby nie mylić go z pieniędzmi, które realnie zostaną wydane, dlatego, że te pieniądze są założone nieco większe, żebyśmy mieli pewien poziom bezpieczeństwa. Ja poproszę jeszcze o jedno pytanie, natomiast szanowni państwo, tutaj też pewne pytania, pytania padły dotyczące, dotyczące Kontraktów, no jak wiadomo kontrakty są, są rzeczą niejedną tutaj, dlatego nie możemy o nich informować. Natomiast ja wierzę w jedno, że ta załoga, a jestem przekonany co do tego, że skipper to człowiek, który jest wielkim patriotą. Ja, ja to wiem, ja jestem o tym przekonany. Wiem, że jest to osoba, która jest w stanie oddać naprawdę wiele, Ażeby promować Polskę, jest to osoba, by państwo być może bliżej naszego kapitana nie znacie i mam nadzieję, że będziecie chcieli z nim bliżej porozmawiać, poznać go. To jest człowiek, który interesuje się polską historią, który jest wielkim patriotą, który no, czasem nawet i wzrusza się w, w, w takich sytuacjach, które w których być może nawet przeciętny Polak by łzy nie uronił, a wzrusza się na te elementy patriotyczne, czuje Polskę w sobie i, i, to, jest, i to jest wielkie, i to jest wspaniałe. I stąd jakby jestem przekonany o tym, że ten projekt wyjdzie i że ta załoga będzie pięknie promować Polskę poza naszymi granicami. Jeszcze chciałem odnośnie tej obligacji, tak, żeby... Że, ym, mamy nadzieję, że te kilkanaście osób to będzie team, który da się za siebie zabić i nie będą odchodzili gdzieś, tylko poznają się już na tyle, że, że będą chcieli walczyć razem w jednym projekcie, a nie w projektach, tak jak się w tej chwili to odbywa. Jeden jest w Ameryce, drugi jest w Niemczech, trzeci pływa dla Włochów. Nie, my chcemy mieć polski team, który, który pływa na, po, na poziomie światowym. Obawiam bo to były na pewno długie rozmowy, i to nie jeden pan skartował na pewno tych rozmów. Najbardziej obawiałem się rozmów o polityce. A były takie? Obawia się ich nadal, pan? Nie, nie ma takich rozmów w ogóle. Do... Dziękujemy bardzo. Prosiła pani o pierwsze pytanie. Dziękujemy bardzo, dziękujemy za Państwa obecność, wszystkie pytania, zapraszamy, zapraszamy na poczęstunek, zapraszamy na poczęstunek, po poczęstunku zapraszamy Państwa na wspólny rejs, również będziemy mogli porozmawiać, dziękujemy. Chętnie, chętnie z Państwem porozmawiamy, chętnie z Państwem już porozmawiamy, osobiście zapraszamy na poczęstunek, zapraszamy na przejażdżki łodzią, a żeby Państwo mogli się z tą łodzią bezpośrednio zapoznać. Bardzo Państwu dziękujemy.